Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854. Odcinek 74. Prócz uniwersytetu jest w Kazaniu kadecki korpus, Instytut Rządowy Wychowania Panien, gimnazjum i kilka mniejszych szkół. Tatarzy nie mają własnych szkół, Uczą się po moskiewsku I na urzędach Język tatarski Nie jest tolerowany Czerpie więc on Soki, podobnie jak języki Wszystkich pognębionych Narodów z życia domowego I z świątyń Pańskich Przejeżdżając przez Kazańszczyznę Już rzadko gdzie Usłyszysz język tatarski Wygnany z urzędów I ze szkół Tuli się w chatach tatarskich wiosek i Muzin głosi nim wezwania do modlitwy z minaretów. Handel kazania jest bardzo znaczny. Położony blisko Wołgi na głównym trakcie syberyjskim, o sto mil od Moskwy, a sto od Tobolska jest miejscem składowym towarów, i wyrobów tak azjatyckich, jak i europejskich. Kupcy są bogaci i mają handlowe stosunki z najodleglejszymi punktami carstwa. Przemysł kazański zwrócił się szczególnie do wyrobów skórzanych. Safiany i juchty kazańskie jeszcze z czasów tatarskich słynęły we wschodniej Europie i w całej Syberii. Szare, grube i mocne kazańskie sukna są bardzo poszukiwane przez gmin w Syberii. Fabryki materii jedwabnych dają wyroby pośrednie nieodznaczające się ani mocą, ani farbami. Brak dobrych dróg wstrzymuje i ogranicza handel kazański. Kolej żelazna z Moskwy łącząca Europę z Azją niezawodnie podniosłaby znaczenie Kazania. Chociaż nie wiem, czy przymiernej ludności i produkcji tamecznych prowincji dostatecznie by procentowała. W każdym gubernialnym mieście, a więc i w Kazaniu, znajduje się garnizon. Każdy garnizon składa się zwykle z jednego tysiąca a nawet z dwóch tysięcy ludzi. Do garnizonów posyłają wielu Polaków, Żydów i ludzi przez sądy za kryminalne przestępstwa do wojska skazanych, chorych, kaleków i tym podobnie. W kazańskim garnizonie jest kilkuset Polaków. Poprzedni dowódca tutejszego garnizonu nazywał się Korejsza. Był on w stopniu podpułkownika, opowiadają o nim wiele ciekawych szczegółów. Korejsza, rodowity Moskal, był tyranem w guście prawdziwie moskiewskim. W towarzystwach dystyngowanych był to człowiek pełen poloru, miły i uprzejmy, w stosunkach zaś swoich z podwładnymi i niższymi od siebie zapamiętały i wściekły tyran. Żołnierze drżeli na sam jego widok, a ze strachu słowa odpowiedzi na zapytania z siebie wydobyć nie mogli. W czasie egzekucji każdego delikwenta zabijał pięciuset pałkami, chociaż pięćset pałek Uważa się za najlżejszą i najłatwiejszą do zniesienia porcję w Wojskowym Kryminalnym Kodeksie mniej już bowiem według prawa sąd wojskowy wymierzyć nie może, chociaż może podnieść liczbę pałek stosownie do winy aż do sześciu tysięcy. Korejsza z radością wychodził na plac egzekucji Energicznie kierował wymierzaniem kary, biegał, krzyczał, kazał bić jak najsrożej, pluł na delikwentów i wołał okropnym głosem – dalej, prędzej, rozbieraj się, przywiązujcie go do karabina, najem się twojego mięsa, napiję się twojej krwi. I tym podobnie. A gdy dobosz zabębnił i delikwenta pociągnęli między szeregi żołnierzy uzbrojonych w grube łozowe pałki, szedł za delikwentem i bystrem okiem wyśledzał tego żołnierza, który słabiej uderzał, ażeby go potem za litość ukarać. Miał on wówczas w sobie coś, szatańskiego, a blask jego oczu mienił się na przemiany radością i wściekłością. Żołnierzy trzymał jak najsurowiej, za najmniejsze przestępstwo siekł rózgami niemiłosiernie. Gdy napadł na niego paroksyzm i potrzeba bicia i poniewierania ludzi, Wpadał niespodzianie do koszar, jeżeli tam zauważył najmniejszą plamkę na podłodze lub też najdrobniejszy nieporządek, kazał wnet do Boszowi przez wszystkich rozumiany znak podania Rusk zabębnić. Trwożliwa cisza zapełniała wówczas koszary. Nikt nawet westchnąć nie śmiał. Słychać tylko było donośny głos korejszy, złowieszczą muzykę bębna i chud żołnierzy niosących pęki gotowych rózg. Zacząwszy z brzega, kazał jednemu po drugim żołnierzowi obnażać się i bić, i siedz rózgami każdego. Z radością wpatrywał się w poranione i skrwawione ciało i widać, że wielką rozkosz sprawiał mu ten widok, bo chociażby i stu żołnierzy jednego po drugim bito, on na chwilę nie oddalał się i nie zdejmował oka zbitego. Żołnierze nienawidzili go, ale moskiewski żołnierz tak przywykł do posłuszeństwa, iż najniesprawiedliwsze zniesie katowania biedę, głód, Poniewieranie, a nie odważy się, a przynajmniej bardzo rzadko, na wielki czyn oporu i wzburzenia, który w niewolniku jest momentem rodzącego się ludzkiego życia. Sam się podda niesłusznej karze i nie zapyta nawet, za co go biją. I między takimi to ludźmi mam służyć i takich ludzi wskazał mi car, za codziennych towarzyszy. Dzień przetranslokowania Korejszy do innego garnizonu żołnierze tutejsi uważają za najszczęśliwszy dzień w swojej służbie. Sposób postępowania z żołnierzami, jaki tu opisaliśmy, jest zupełnie w duchu i systemie moskiewskiej dyscypliny. A i w Petersburgu pod okiem cara praktykuje się. Charaktery też takie jak Korejszy są dosyć pospolite w Moskwie. Wyrabiają się one na wzór Iwana Groźnego i przekonywają, że charakter tego okrutnego monarchy nie był czymś wyjątkowym, nie był zjawiskiem, lecz typem i wypływem skłonności narodowych. Często Iwan Groźny nagle zrywał się od stołu i biegł do więzienia patrzeć, na zadawane tortury. Kronikarze powiadają, że mianowicie, kiedy czuł się niezdrowym i nie miał apetytu, używał tego sposobu, żeby poruszyć w sobie żółć i ułatwić strawność. Jakoż wróciwszy, zasiadał znowu i jadł smaczno. Rzecz o literaturze słowiańskiej Adama Mickiewicza i dowódca, o którym mówię i mnóstwo podobnych iwanów groźnych w miniaturze, których znaliśmy w Moskwie, widokiem krwi bitych żołnierzy, chłopów lub więźni pobudzają w sobie apetyt i cielesne chuci, które wyprężają im muszkuły i nerwy życiem napełniają. To jeszcze mają oni wspólnego z charakterem okrutnego cara, że jak i tamten, Dbają o pozór i chcą uchodzić szczególnie przed cudzoziemcami za ludzi dobrych, sprawiedliwych, światłych i czystych. O tym rysie charakterystycznym Iwana pisze Mickiewicz. Ilekroć zdarzył się w stolicy kto ze znakomitych cudzoziemców, mianowicie kiedy przybywało poselstwo od króla polskiego albo od cesarza, Iwan natychmiast zmieniał swoje postępowanie i starał się nadać całę inną postać wszystkiemu. Nakazywał mieszkańcom Moskwy stroić się w odzienie świąteczne, gromadzić się tłumami w miejscach, kiedy przejeżdżał. Łaskawie przemawiał do ludu, wystrzegał się w obecności obcych, rzec komukolwiek, choćby najmniej, Przykre słówko. Posłowie traktowani przez niego niezmiernie grzecznie i uprzejmie, mniemali rzeczywiście, że co o nim gadano za granicą, było po twarzą. Wystawiali go swoim dworom jako monarchę wychowanego najlepiej, który mówił pięknie, miał pełno światła, gdzie się obrócił, odbierał dowody miłości od swoich poddanych. Tymczasem tęsknota i trwoga panowała w całym kraju. Nie widziano końca straszliwego ucisku, a nikt nie śmiał wydać głosu i boleści. Koniec cytatu. To dbanie o pozór, zmienność kameleonowa i zastosowywanie się do każdej potrzeby, zwyczaju lub przekonania sprawia, iż Cudzoziemcy zawsze się mylą w odgadywaniu charakterów moskiewskich. Niemcy szczególnie fałszywe o nich puszczają zdania. Oni, których charakter zaborczy, mistyczny, niewolniczy i łatwo zadawalniający się, jakiś tajemny, ma pociąg do despotyzmu moskiewskiego. Niemcy, którzy byli zausznikami Iwana Groźnego i wspólnie z nim biesiadowali i weselili się przy widoku na pal wbijanych ludzi, Niemcy, którzy Piotrowi Wielkiemu szczególnie pomagali w jego okrutnych i krwawych morderstwach, w pseudocywilizowanych planach, w których Mikołaj znajduje najposłuszniejsze narzędzia dla żelaznej, i systematycznie katowskiej ręki swojej, a których liberalna partia moskiewska uważa dzisiaj za jedną z głównych przeszkód do postępu Moskwy, oni w zadziwiający sposób łudzą świat swoimi opisami Rosji. Robiąc się niezmiernie prędko na urzędach moskiewskich iwanami groźnymi, mają zawsze słodkie słówko usprawiedliwienia dla tyranów. Iwan groźny był popularnym. Cytat Płakał po nim cały naród, skoro rozeszła się wieść o jego śmierci. Lud biegał po ulicach, zalewając się łzami i wyjąc z rozpaczy. Rodziny nawet pomordowanych przez niego ofiar były nieutulone w żalu, przywdziewały ciężką żałobę. Historiograf moskiewski Karamazin zatrzymuje się tutaj osłupiały z zadziwienia i nie wiem sam jak to wyłożyć. Koniec cytatu Mickiewicz A jednak za naszych czasów to samo się powtarza. Sam słyszałem po wiele razy, jak żołnierze swoich liberalnych zwierzchników ganili i krytykowali za łagodne i ludzkie z nimi obchodzenie się, a porównując ich postępowanie z postępowaniem poprzedników, którzy w ich krwi pławili się i trzymali w żelaznych kleszczach, nazywali ich wprawdzie dobrymi, Lecz niedołężnymi i głupimi, mając niedołęstwo i głupotę za jednoznaczne z dobrocią. Tyranów zaś nazywali rozumnymi zwierzchnikami, z którymi służyć dobrze i słuchać przyjemnie. Wolność Moskala płoszy, osłabia, odejmuje energię, a niewola jakby właściwie powietrze ożywia. Usposobienie niewolnicze, którym się tłumaczy popularność tyranów, tak jest głębokie i powszechnie w Moskwie, że nawet ludzie liberalni, demokraci, którzy chwycili chorągiew postępu i minują despotyzm, jakich na chwałę natury ludzkiej i pożytek narodów coraz liczba w Moskwie powiększa się, nie mogą zupełnie uwolnić się od tych skłonności. Niewola jest w ich krwi i szpiku. Liberalizm, zaś idee ludzkie, wolne i sprawiedliwe są przyswojone, nabyte i dlatego też łatwo je w razie potrzeby mogą porzucić. I dlatego też w każdym postępku, gdzie więcej namiętność niż rozwaga działa, Moskal z liberalnym wyrazem w ustach jest zdolny postąpić okrutnie jak siepacz lub przebiegły i chytry niewolnik ta to właśnie obserwacja jest przyczyną iż nowej dążności słowianofilskiej bardzo w Moskwie rozkrzewionej zawierzyć nie możemy bo dążność ta nie ma w sobie gwarancji czy z niej panslawizm i despotyzm nie skorzysta. Charaktery Moskala i Polaka doskonale nam tłumaczą dwie idee i dwie historyczne posłanictwa słowiańszczyzny. Polak ma we krwi wolność. Moskal ma we krwi niewolę. Moskal dopiero przez oświatę robi się wolnym. A u nas ciemni nawet ludzie, Pojmują wolność i umieją ją cenić. Wolność z głowy nigdy nie będzie zupełną, szczerą. Wolność z serca, wolność dopiero w moralnym organizmie człowieka leżąca jest rzeczywistą i może być rękojmią i zapewnieniem swobodnego rozwoju politycznego i społecznego. Która z tych idei weźmie górę, która upowszechni się w słowiańszczyźnie? Czy idea polska, czy idea moskiewska zostanie uznaną i przyjętą za reprezentującą plemiona słowiańskie i za rzeczywistą ich chorągiew? Czy potęga moralna pierwszej, czy też potęga fizyczna drugiej rozstrzygnie odwieczny antagonizm wrzący w łonie słowiańszczyzny prorokować nie będziemy zawsze przecież na ostrożności mieć się powinniśmy żebyśmy przez wrodzoną nam nieoględność nierozmyślnie przyjęcie idei słowianofilów ducha wolności będącego gruntem i rdzeniem charakteru polskiego nie zarazili Niewolnictwem, szeroko, po całej słowiańszczyźnie rozpostartem. Dla niepoprawnego radia P. czytała Katarzyna.